Sobota, 2 kwietnia 2016 roku. Słuchacie właśnie 75. nawiedzonego podcastu na blogu Nechopolitan. A po tej stronie witają się z wami dynamitowy Szymas oraz jego goście. Dwa opalone, wyluzowane chłopaki. Michał Rybka lubi pływać Krakowicz oraz Ośmionogi Mando, czyli Hubert Spandowski. Witam was serdecznie. <grym> witamy, witamy, drogi Szymasie. Witam wszystkich słuchaczy również i witam Cię Mando. Siemanko chłopaki, witamy Ciebie, witamy dynamitowy Joe. Tak, tak, syrenki, syreniaki, koty i kociaki. Dynamitowy Szymas i jego goście pozdrawiają Was z najpotężniejszej podcastowej rozgłośni na tej zafajdanej planecie. A porozmawiamy sobie dziś w tym trio o dwóch odjechanych produkcjach, które odjechane Radio SK udostępniło w ramach odjechanej usługi VOD. A będą to? Może chcecie powiedzieć, o co chodzi? Tak, tak, pragniemy, pragniemy wszystkich tutaj już poinformować, Jakieś to dwie fantastyczne produkcje będziemy w dniu dzisiejszym omawiać i zaczniemy od wiekopomnego filmu o fantastycznie przetłumaczonym na język polski tytule Rekin Cycojat. A druga produkcja to? A druga produkcja to zmierzenie się z moimi lękami dzieciństwa, czyli wielkodupy pająk. Tak, tak, tak, nie przesłyszeliście się. Rekincy cojat i wielkodupy pająk. I to nie jest prima pilisowy żart dynamitowego Szymasa, koty i kociaki, bo dynamitowy Szymas nigdy nie żartuje z tak poważnych spraw jak temat podcastu, nie? Tak więc jeszcze raz, naprawdę na serio, zapraszamy was na podwójny Animal Attack. O! A zaczniemy właśnie od filmu Rekincy co czyli Super Shark z 2011 roku. Co to było? Nigdy nie powiedziałem tego. to był szark. A, a freaking giant szark. Widzisz, jak widzisz na mnie teraz? Dlatego nie powiedziałem tych doktorów niczego. Nie chcę być włączym w szkodzie. You just went through a really dramatic experience I, With all that was going on Don't you think you might have mistaken Some falling machinery for something else? <laughs> yeah, you know what, Doc? I'm just fooling you I mean, There's no such thing as a giant shark I was just telling you what I thought you wanted to hear You being a fish doctor and all i może na początek właśnie epickie streszczenie prosto ze strony Radia Eska. Cytuję. Straszna komedia z gigantycznym, pływającym potworem w roli głównej i przerażonymi, skąpo ubranymi studentkami. U wybrzeży Kalifornii dochodzi do tajemniczej katastrofy Platformy Wiertniczej. Okazuje się, że lekkomyślnie prowadzone odwierty uwolniły uśpionego od milionów lat ogromnego rekina. Prehistoryczna bestia, zdolna do poruszania się także na lądzie, sieje spustoszenie w nadmorskiej miejscowości powstrzymać ją może tylko dzielna badaczka oceanów choć bez pomocy równie dzielnych amerykańskich żołnierzy jej plan może nie wypalić potworna komedia twórcy bikini Frankenstein i erotycznej myjni w której wszystko prócz bikini bohaterek jest w dużym rozmiarze <grystanie> nie czytałem tego opisu ale to, ja też to, jest, to jest naprawdę interesująca wariacja na temat tego co widzimy w filmie ja myślę, że możemy zacząć od tego właśnie, dlaczego my w ogóle mówimy o tym VOD e, Radio SK, ponieważ te filmy... VOD... Może zacznijmy od początku, Mando. W ogóle od czego się zaczęło? Skąd wziął się ten cycojad? Że ja mam mówić? No, a kto? <laughs> no bo ja jak... Gdy byłem, gdyby, gdyż, jakoś tak jak się moje dziecko urodziło, to trafiłem na recenzję raczka, wideorecenzję rekinacy co której teraz już, teraz chyba już jej nie ma w internecie, ja szukałem, nie mogłem jej znaleźć, także nie, pod, nie podłączymy raczej tutaj fragmentu jako wstawki, chociaż pewnie będziesz dwie godziny szukał, także, także <grym> ci właśnie załatwiłem wieczór przed montażem. Dzięki kocia. Ale, y <grym> ale no i chodzi o to, że teraz ostatnio moja żona robiła jakieś porządki i wyciągnęła taką książkę taką co się kupuje małym dzieciom jak ktoś ma małe dziecko to pewnie kojarzy bo albo se sam kupił albo ktoś mu ją dał takie co się tam wypełnia pierwsze słowo powiedziane kiedy coś tam pierwsze zostało zrobione i właśnie i, i, i tam było i jak, jak nazywałeś pieszczutliwie dziecko w dzieciństwie no i jedno z przezwisk moich był właśnie Rekin cycojat, zapisany w tym dzienniku dziecięcym bo właśnie wtedy to się tak zbiegło, mieliśmy dziecko i akurat, akurat zobaczyłem te recenzje, co jada, no a że małe dzieci jedzą mleko z cyców, to tak jakoś mi się skojarzyło. <śm> I... Okej, okay. logiczny, i... sensowy. Przy czym ja tego filmu wtedy nie oglądałem? Tak teraz po prostu nagle mi, nagle jakoś taki ciąg zdarzeń, że żona przeczytała, mi się to skojarzyło, zacząłem googlować, googlując co jada trafiłem na wielkodupego pająka, no i do was napisałem oczywiście chłopaki, że takie filmy może omówimy. A trafiłem na oba filmy, dlatego że właśnie oba udostępnione są w VOD Radia SK i oczywiście oba te filmy można sobie obejrzeć też, z innych źródeł i szukając je w innych źródłach trafimy na zupełnie inne ich tytuły, bo pierwszy film, który właśnie omawiamy, czyli Super Shark wszędzie funkcjonuje pod tytułem Podwodna bestia bodajże. Tak, tak no a Rekin Coja to jest po prostu wymysł Eski i, i, i dokładnie to samo jest z drugim filmem Wielkodupym Pająkiem, który wszędzie indziej funkcjonuje jako Pająk Gigant także, ale tutaj także... akurat ten drugi tytuł to w oryginale to jest Wielkodupy no ten, drugi, ten drugi akurat nieźle przetłumaczyli Big Spider a w tym pierwszym to, to jest właśnie takie typowe zagranie hmm, jak sprzedać film bo y, rekin cycojad czyli super shark to jest typowy, typowy film o rekinie tylko nawet chyba gorszy bo jest dozwolony od lat dwunastu i jest, jest tak naprawdę nudny i, i, i nie ma w nim cycków i nie ma w nim cycojadów i, i tego rekina to tam prawie też nie ma tak naprawdę I, a, a sam tytuł Rekin Cojat to pojawia się tylko i wyłącznie w SC, bo na napisach ani tytuł nie jest tak przetłumaczony, ani w żadnym dialogu, w którym pojawia się y, słowo Super Shark, to, to Rekin Cojat nie pada. Właśnie dobrze, powiedziałeś, że to jest sposób, żeby sprzedać, sprzedać film, bo już się bałem, że powiesz, żeby przyciągnąć nastoletnią widownię, nie? <laughs> znalazłeś to, powiedziałeś nami. Nie, no bo wiesz, bo filmów o rekinach są setki, no no może setki to przesadzam, może dziesiątki, ale jak sobie wpiszesz gdzieś tam na IMDB, czy przeguglujesz, to, to tego jest od cholery i, i mają nawet oryginalne 100 razy ciekawsze tytuły. Także tutaj, wiesz, yy, takie, ja jestem trochę zły akurat za ten film na SK, na Radio SK, yy, bo nie, na Radio SK nigdy nie jestem zły na SK, bo mm, ja akurat na tym filmie się okrutnie wynudziłem i ten film był po prostu, ten film był do dupy, no. Znaczy, to, to w, w, szczerze mówiąc, to możemy zdradzić kulisy oglądania i nagrywania, że my w sumie z Mando oglądaliśmy go prawie symultanicznie i żeśmy gadali trochę w trakcie seansu, i ja potwierdzam, że ten film ratuje tylko takie oglądanie. Czyli to jest film taki, że jak nie wiem, go sobie puścicie gdzieś w tle do pogaduchy, na przykład do piwa i tak dalej. To Da się go strawić, natomiast w każdym innym przypadku to gwarantuje, że polegniecie. No bo to jest, to jest ten rodzaj kina, który... My żeśmy parę, parokrotnie o tym w różnych miejscach rozmawiali. Ty Mando wspominałeś o tym chyba najwięcej przy okazji kombinatu, bo tam na przykład w horrorach świątecznych tego rodzaju kino czasami gości. A mówię o tego rodzaju kinie, czyli o właśnie takim pokłosiu tego, co się zaczęło na taką większą skalę od Sharknado, czyli filmów, które są oparte na teoretycznie idiotycznym, ale zajebiście brzmiącym pomyśle, czyli właśnie nie wiem, Tornado z rekinami, albo właśnie jakiś tam mega rekin kontra mega ośmiornica, albo jakiś tam, nie wiem, ptero, pterorekiny kontra coś tam. I to jest tak, że te, zaczęła być fala tego rodzaju kina i niestety podstawowy problem właśnie z tym kinem jest dokładnie taki, jak, jak wspomniałeś, czyli że ono jest po prostu super nudne. W tym sensie, że to jest tak, że przeważnie ten pomysł on się sprawdza na trailerze. Jeżeli obejrzeć z takiego filmu wycinek pięciominutowy paru scen, no to wygląda to dosyć pociesznie, jest do pośmiania się, można jakoś tam to strawić, natomiast rozciągnięte do tak, tych 80 czy 90 minut, no to niestety jest to wyjątkowo ciężko strawne. A w przypadku Rekina... To było jeszcze mocniej widoczne, dlatego że według mnie ten film cierpi na, na takie troszeczkę rozdwojenie jaśni, bo właśnie on gdyby, gdyby był zrobiony trochę bardziej pod dorosłego widza i gdyby dokleić tam trochę więcej hamskich żartów i trochę cycków, to może być, że się lepiej oglądało a tak to y, mamy bardzo długą rozbiegówkę, bo tam nie wiem, przez 40 minut ten film się rozkręca, zanim tam w ogóle zobaczymy kawałek rekina i mamy tak na długą rozbiegówkę, gdzie ciągle oglądamy jakieś dialogi, z których niewiele wynika. Na przemian z... Niby atakami rekina, który wygląda jak yy, yy, jakaś płotka, a nie jakiś super mega rekin. Po prostu tak na rozprawę przez 40 minut to ja się zastanawiałem o co w ogóle chodzi i jak to się połączy, bo ja w tym krztyny sensu nie widziałem. A niestety przez to właśnie, że to jest wszystko po prostu zalane drętwymi dialogami które prezentują y, poziom aktorstwa i, i poziom elokwencji i rozegrania w, czy finezji tych dialogów y, na poziomie zwykłego pornola. You're a marine biologist, correct? That's right. Deep sea drilling executive natural enemy. Don't get defensive. I was just curious. Now listen, we're very, very proud of our environmental record. I would like to help you. I really would. I happen to love fish. Boiled or pan fried. Sushi actually. Me too. I to nawet rozmawialiśmy właśnie też w trakcie oglądania, że po prostu ja w wielu momentach to miałem dosłownie uczucie, jakby mi ktoś... Włączył porno, w tym sensie, że wiecie, widzę aktorów, którzy wyglądają jak aktorzy z filmu pornograficznego. Widzę scenografię, która wygląda jak z filmu pornograficznego. I oni zaczynają rozmawiać o na przykład o rekinie. I ja po prostu tylko czekam, aż oni skończą rozmawiać i zaczną się y, zabawiać. Ale to nie następuje, jest porno z, z wyciętymi fikołkami, sama fabuła. Czekasz na Leccycki, nie już się tak, tak nakręciłeś. Tak. I, I i po prostu i to, jest, i to jest po prostu niestety straszliwie okrutnie bolesne, no bo, bo wiecie, bo to jest tak jakby wam właśnie z filmu porno wyciąć wszystkie, wszystkie sceny, sceny erotyczne i tutaj to by mogło zadziałać jakby właśnie w miejscu w miejsce tych scen erotycznych dano więcej tych scen z rekinami. A tutaj tak na dobrą sprawę właśnie jest mało tych scen z rekinami, a większość z nich jest tak zrobiona, że po prostu nic tu nie widać. To no, to dla przykładu, będziemy spoilerować, uwaga. Jeżeli ktoś jest na tyle niepoważny, żeby próbować to oglądać i, i, i uważać, że spoilery mogą mu popsuć sens, to może się wyłączyć. Ale będziemy spoilerować, więc powiem na przykład. Że jak się rządzi dzisiaj? O, o, o, co, o co chodzi? Że na przykład, nie wiem, jest scena, kiedy rekin atakuje łódź podwodną. I wiecie, jest takie zderzenie rekina z makietą łodzi podwodnej. I to wygląda po prostu epicku źle. To, to wygląda po prostu jakbyście w wannie, nie wiem, próbowali, nie wiem, czy, czy mieliście takie zabawki, ja miałem taką zabawkową łódź podwodną, jak byłem mały, no to, to jest mniej więcej sfilmowane na poziomie właśnie tak jakbym ktoś kręcił po takim podwodnym aparatem fotograficznym zderzenie łodzi podwodnej z gąbką, tylko tutaj zamiast gąbki jest rekin. I po prostu cały ten film w ten sposób wygląda. i, i nie, I to jest po prostu okrutne, słabe i mimo, że tutaj, powiem szczerze, na paru scenach się szczerze uśmiechnąłem, bo tutaj naprawdę parę scen jest tak y, porażająco głupich, albo tak y, y, no, po prostu hamsko przerysowanych, że, że po prostu naprawdę działa rozbrajająco, no to niestety 90 minut spędzonych nad sensem to nie rekompensuje ni w ząb. But on much scale. super shark. No tak, tylko właśnie, bo wspomniałeś o tym Sharknado i e, ja mam wrażenie, że jednak ten film, bo na fali Sharknado jak gdyby pojawiły się te wszystkie takie dziwne filmy z Animal Attack, te wszystkie właśnie Sharktopusy, inne cuda, jakieś takie mieszanki, krzyżówki genetyczne. A tutaj właśnie tak naprawdę nie ma tego, co jada. Tak? To jest po prostu wielki rekin. To jest właśnie bardziej w stylu tych wcześniejszych mega pytonów, mega anakont, mega właśnie rekinów, mega czegoś tam, krokodyli i tak dalej. Teraz mamy tego wielkiego rekina i właśnie tutaj brakuje tego czegoś takiego nowego, kreatywnego, bo to jest nowy film. Elon ma? Ze 3 lata może? Czy coś takiego? No w każdym razie w miarę świeży, ale niestety jest nijaki. Po prostu mamy wielkiego rekina i w końcu trzeba go pokonać w dość idiotyczny sposób. Rzeczywiście film jest dość nudny i ogólnie nie ogarniam, co tutaj się stało, bo <głos> jeżeli kręcimy coś takiego, nie? No to chyba z góry zakładamy, oj chłopaki, słuchajcie, nakręcimy film o wielkim rekinie i tam co, weźmiemy jakąś plażę, nie? Tam pięć osób na krzyż, no i potem, że niby wojsko z nim walczy, coś tam tak, no to co, jakieś tam głupie sceny wetkniemy tu i tam, no jakoś to będzie, Nie? Ale właśnie ten film nie idzie w kierunku tej takiej mm, luźnej komedii z elementami horroru czy coś takiego. Tylko on jest tak. No jest trochę tych takich przerysowanych scen od czapy, jak właśnie na przykład nasz y, Dino Mai, coś tam, Stevens, czy on się tam nazywał ten koleś. Hey everybody! I'm cat the queen of the beach bikini contest today Ale tak poza tym, tutaj jest na przykład ten cały wątek dramatyczny pani biolog. Bo ogólnie tutaj mamy, główną bohaterką jest jakby pani biolog, która. To też jest epickie. Pani biolog pracowała w Oceanicznym Biurze Śledczym, ale po tym jak jej brat zginął na Alasce na Platformie Wiertniczej, ona zaczęła mścić się na właśnie wszystkich wydobywających ropę, na różnego rodzaju korporacjach. I właśnie przeszkadzać im jako pani z tego biura śledczego za wszelką cenę. No i w związku z tym, że to nie było do końca legalne i po prostu się mściła tak prywatnie, no to wywalili ją z tego biura. No i ona teraz dalej jeździ po kolejnych platformach wiertniczych i tam bada sprawy wypadków, pyta co i jak, głosi... I co istotne, i co istotne w tym wątku dramatycznym, ona już to robi nielegalnie. Tak, bo on, i ona jest wywalona, ona po prostu zatrzymała legitymację i jeszcze głosi hasła po pokroju rekiny są jak kompanie naftowe. Kurde, ja już nie pamiętam tak tego filmu, przerażacie mnie. <śmiech> Cokolwiek to ma oznaczyć, ale mamy ten właśnie wątek. Mamy też wątek romansowy pomiędzy nią a jednym gościem, którego tam poznaje na miejscu, który w sumie był poprowadzony, może i był trochę naiwny, głupawy, tak, ale jako tako mi się nawet podobał, tylko że zupełnie nie pasował do tego filmu, do no jasnej cholery. Był no ale to jest to, o pow... czym... Sorry, że teraz już se wszyscy przerywamy. To jest to, o czym mówił Jerry, że przez pierwsze 40 minut ten film jest o czym innym. My przecież o tym gadaliśmy, że to wygląda tak, jakby rekin został dodany w postprodukcji, tak jakby na, na, na, rozpisali jakiś scenariusz, właśnie jakąś intrygę o, o tej całej tam e, rafinerii, e, o tej całej pani tropiącej e, te wypadki. I, I te sceny, te wszystkie dialogi, to wszystko jest przerywane po prostu pływającym rekinem, który tam kogoś sobie co jakiś czas jakoś dziwnie zjada albo uderza w coś. I, i to naprawdę no, przez pierwsze jakieś 40 czy 50 minut wygląda jak, jak dwa różne filmy. Ale Mando nawet, ale tu wszędzie masz takie dziwne wątki dramatyczne. Na początku na przykład poznajemy taką czwórkę młodych ludzi, taki słoneczny patrol dla ubogich, powiedzmy. <laughs> Dosłownie są ubiania jak ze słonecznego patrolu, mamy plażę, tylko na tej plaży nikogo nie ma ich tam jest właśnie trójka no i się głupio do siebie uśmiechają no i laska leci, są dwie dziewczyny i jeden facet no i jedna laska A leci na faceta ale ten facet leci na laskę B a laska B niby nic, do niego nie chce, ale, nic od niego nie chce ale tam kiedyś byli razem wiecie takie och, ach do tego nawiązywaliśmy w zajawce sprzed tygodnia bo właśnie ten wątek kończy się tym, że how could you It just happened. But you're my friend. Cal, he wasn't into you. He only came because he wanted to be with me. That's not true. It, it is true. I'm sorry, but it is. You always get everything you want. You get the job you want, the boy you want. I didn't want Greg. I was over him. I, at least I thought I was. Like I said, it just happened. Why can't I be more like you? I wish I was dead. Dziewczyny się kłócą, no i zjada je rekin. I... A nie zjada cycków, bo nie mają cycków. Nie? No i to, i, to jest pierwsza, i to jest pierwsza scena, która mi się autentycznie spodobała. Ale bo ucięli ten głupi. Nie, błąd. no bo, była po prostu, to była pierwsza, Nie, bo to była pierwsza taka absurdalna scena, tak, gdzie się kłócą i nagle wypada taki rekin. taki. To, to, tam kilka jest takich scen, gdzie rekin wypada z tego oceanu na plażę i, i, i macha szczęką i jest zjedzone. I, i one są. No, no, oczywiście to jest humor najniższych lotów, ale powiedzmy, że są śmieszne i że są takie, że bo, gdyby ich było więcej, to by ten film się, powiedzmy, lepiej oglądało do piwa. A to jest, to jest też tak, że po prostu to jest to pierwsza scena, gdzie po pierwsze ta, ta scena była jakimś tam zaskoczeniem, powiedzmy, no bo, bo przez, to jest naprawdę pierwsza scena, kiedy ten rekin się jakoś pojawia tak w trochę właśnie to, co mando wspomniałeś bardziej absurdalny sposób i trochę się widz nie spodziewa tej sceny, więc robi wow, a, a druga kwestia to jest to, że to jest pierwsza scena, gdzie próbują pokazać, że ten rekin jest faktycznie duży, no bo mówię, tak jak też wspomniałeś, że to, co rozmawialiśmy, przecież tam naprawdę go, on na, przez pierwsze 50 minut to sobie pływa i tu się gdzieś tam obije, tu coś tam walnie, ale on wygląda po prostu jak mała rybka, jakby, go, jakby to w akwarium kręcili. A tutaj przez to, że no musieli zrobić to, jak <śmiech> wyskakuje z wody i zjada dwie kobiety, no to, to jakby widać to, że próbowali zrobić i pokazać go, że on jest duży. No więc no, to jakieś tam wrażenie po prostu jakby ta scena robi. No, no ale to jest kropla, kropla w morzu. Rozumiem, do czego zmierzasz, ale po prostu przez ten taki sztuczny dramat, właśnie mamy te dwie dziewczyny i tak, dlaczego się z nim przelizałaś, jak mogłaś, no tak wyszło, no i hap, hap, rekin hapnął jedną, jedną, potem drugą, to jakoś, nie wiem, ja byłem trochę zdegustowany, a jeszcze to poprzedza taka potwornie długa sekwencja konkursu na mis i ten konkurs jest tak żałośnie przedstawiony, że ja biegdykam no, po prostu. No jest to, jest straszne, to jest straszne, Ale jest jedna tak. kobieta z dużymi cyckami. Ja, ja się czepiam tych cycków, to naprawdę nie wpływa na jakość filmu, ale no, cały czas nawiązuje do tytułu. To była jedyna scena, gdzie była kobieta z jakimiś większymi piersiami, chociaż nadal nie zostały one zjedzone i nadal nie była nago. Tak. I do tego, i właśnie tam w tle jest ten Dynamite Stevens i on jest taki <śmiech> i seksistowski, i słaby, po prostu jak jasna cholera. I okej, okay, powiedzmy, że jakaś tam mała nadmorska miejscowość w Stanach, może i czasem to jakoś tak nawet wygląda, ale kurde, to było tak źle zrobione. Jeszcze po chwili te dramaty tego Słonecznego Patrolu dla Ubogich. W ogóle ten film to jest taki animal attack, dla ubogich, niech znaczy, nie to, co, to ja ci, ja ci trochę tu, tu się wetnę, bo ja po prostu nie mogłem sobie po sensie jakby w głowie pokładać, co mi ten film przypominał, bo mówię, widziałem kiedyś coś takiego. I po tak na sprawę po jakimś tam dłuższym czasie, to sobie uświadomiłem, jakby z czym mi się ten film kojarzy. Ja kiedyś oglądałem taki film z lat chyba 50., który się nazywa, który się nazywał Atak Gigantycznych Pijawek. I ten film jest identyczny jak ten film. I w ogóle całe rozpisanie naszego rekinacy co jada pod kątem fabuły, pod kątem pokazania potworów, pod kątem skali zagrożenia, gdzie próbują ci wmówić, że zagrożenie jest większe niż, niż ty widzisz na ekranie, pod kątem wątków romantycznych, pod kątem wszystkiego. To, to, to jest po prostu film, który jest żywcem przeniesiony z kina takiego o potworach, ale właśnie z lat 50. gdzie były, wiecie, te wszystkie filmy pokroju atak ryjówek, atak gigantycznych pijawek, atak jakichś tam pająków i tak dalej, i tak dalej. Bo zobaczcie, jakby jak tutaj, jaki mamy schemat, nie? Mamy jaką, jakąś tam parę bohaterów, które walczy z zagrożeniem i pomiędzy nimi jakiś tam zarysowany lekko wątek romantyczny. Mamy to wielkie zagrożenie, które wygląda śmiesznie, bo w tych filmach o potworach z lat 50. to zawsze tak było, no bo wiecie, te ryjówkami były psy, a gigantyczną pijawką był facet w gumowym kostiumie, no więc to zawsze wyglądało pociesznie mamy kulminację w postaci przemowy naukowca, który tłumaczy, co się w zasadzie stało i jak pokonać nasze zagrożenie. I tutaj też jest dokładnie taki wątek, taki żywcem wyjęty po prostu z kina z 50 lat, gdzie mamy nagle naukowców, którzy po prostu bełkoczą coś o falach radiowych i jakichś innych tego rodzaju motywach, co też kompletnie sensu nie ma. Kompletnie. To po prostu nie jak się nie, jak się nie schodzi z całą hmm. resztą filmu. Po czym mamy właśnie finałową epicką, i tu robię cudzysłów, wy tego nie widzicie, drodzy słuchacze, epicką finałową walkę i tutaj nasi bohaterowie, którzy cały film mieli się ku sobie, padają sobie w ramiona i, i odchodzą ku zachodzącemu słońcu i po prostu wydaje mi się, że to jest podstawowy problem rekinacy co jada, że to jest po prostu film kompletnie nie dzisiejszy, że właśnie ja wspomniałem, że to, to jest pewnie film robiony na fali sukcesu Sharknado i pewnie tak było, tylko że właśnie to jest film zrobiony tak jakby ktoś się naoglądał tych starych filmów i nie zauważył, że po prostu jakby suk za sukcesem właśnie tych wszystkich tam Sharknado i innych przerysowanych filmów stoi coś innego, że właśnie to nie wystarczy tutaj, że zrobi się duże zagrożenie i po prostu uwali to wszystko w dialogach i doda bełkoczynki naukowców tylko właśnie że to musi być podkręcone do po prostu granic niemożliwości, podkręcone do granic możliwości, przerysowane absurdalne, pełne humoru jakiś przejaskrawionych sytuacji, przejaskrawionego autorstwa, aktorstwa i tak dalej, i tak dalej. A tutaj po prostu tego wszystkiego nie ma. Nie? I, to, I to powoduje, że właśnie dostajemy pod każdym względem film po prostu, który yy, robiłby pewnie wrażenie 50 lat temu, ale no, w dzisiejszych czasach to może budzić uśmiech politowania tylko nie wiem czy by robił szczerze mówiąc bo właśnie są takie filmy, które są właśnie słabe pod wieloma względami, tak, od realizacji do fabuły czy w drugą stronę ale jakoś potrafią z tych swoich słabszych stron jeszcze coś na nich ugrać, tak jakoś przerobić wady w zalety i tak dalej, a tutaj właśnie no nie ma tego i ja teraz tak mam przed oczami już na moje notatki a one są nieuporządkowane, nie, ale tak teraz zobaczyłem właśnie jak mówiłeś że kilka po linijek pod spodem, tak i ja to robię mechanologicznie, w czasie seansu wygląda mniej więcej tak. Te dowcipne dialogi, czy tylko dla mnie brzmiały nienaturalnie, ten origin potwora, Boże, te efekty, wybuchająca platforma wiertnicza, toż to Seagal miał lepsze efekty w swoich filmach. No ale Seagal te, to też szanuj. No mówię, żeby miał lepsze efekty. Ten montaż. Jezu, nie wiem, gdzie jest rekin. Raz widzę ludzi, raz rekina. Nie wiadomo, czy to obok siebie, czy na, drugich, czy na dwóch krańcach świata. Jezu, ta zwiastująca katastrofę muzyka. Albo ta romantyczna. Albo te hawajskie rytmy na łodzi. I tak po prostu, wiesz, mam to, to, to. I tak wymieniam po kolei te wszystkie rzeczy. I one wszystkie są słabe. Ale na przykład, nie mamy ten właśnie wybuch Platformy Wiertniczej. I można było tam wstawić jakiś taki ultra sztuczny wybuch, nie? Żeby to wyglądało tak źle, że aż zabawnie. Oni nie, oni to zrobili tak pół jak ten pół serio, nie, oni to, ale oni, oni to zrobili serio. Tak biednie, tylko, że... tylko mówię, ale znaczy, to, no to jest film biednie. robiony absolutnie serio, tylko po prostu tak, jakby ktoś przespał 50 lat ewolucji Kina. I to jest ten problem bo tutaj nawet te efekty są takie ja dlatego celowo powiedziałem, że mówię, że to, był, to byłby film który by pewnie kiedyś robił wrażenie bo, bo wiesz, bo te efekty na przykład tam jak są te sceny takie absurdalne nie wiem, na plaży na przykład z tym czołgiem i tak to, dalej, to podejrzewam że kiedyś to by robiło wow, nie? Tylko, że to też się na przykład trzeba wziąć pod uwagę, że kiedyś to takie filmy kręcili tam w 6 dni i pewnie za y, miskę zupy a tutaj to pewnie ktoś dostał jednak trochę więcej kasy, nie? Za sushi. Tak, ale właśnie, zobacz, jeszcze finał powiedzmy osobno, pewnie na finał poszło 90% budżetu, ale ja myślę, że on nawet kiedyś byłby słaby, bo tutaj nawet nie wiem, właśnie ten słoneczny patrol, to jest taka bieda, taka bida z nędzą, że to się płakać chce. Mamy te trzy osoby na plaży, tak, po prostu w jakichś tam pomarańczowych gadkach i z tym, tym, żeby nie utonąć pod pachą, tak, nie wiem, mamy potem, konkurs mi skończy się tym, że dwie dziewczyny mają trafić do kalendarza, więc mają sesję zdjęciową i sesja zdjęciowa wygląda tak, że dwie tempelaski machają tyłkami na plaży, ten fotograf od sesji zdjęciowej to jest jakiś totalny random, rednek. I w sensie, wiesz, tam nie ma co się dziać, bo mamy po prostu trzy osoby no na pustą... kiedy jest więcej niż cztery osoby w jednej scenie. No, no. właśnie, pustą plażę mamy, trzy osoby na krzyż, a plaża jest brzydka. Na, w tej łodzi podwodnej, to ci ludzie, którzy obsługują torpedy, to mają chyba po 16 lat. I tak na nich patrzę i sobie myślę, ej no, sorry, przecież to jakieś dzieciaki są. Ci wojskowi na koniec też totalnie randomowi. W sensie, znaczy ja rozumiem, że to jest ogólnie produkcja Tania i Magna, ale nawet w sensie nie widzę żadnego starania takiego, żeby to miało jakikolwiek sens czy humor. No i... nie, no bo, no bo nie, no to, to nie miało być humorystyczne. Ja, ja ci mówię, że to po prostu ktoś robił ten film zupełnie na poważnie. Tylko po prostu, no wiesz, no nie da się zrobić w 2000, tam nie wiem, który to był, 13, 14 rok filmu o Rekinie na poważnie z origin story rekina, że y, w, ktoś o, obudził rekina, bo wiercił po prostu pol, pole z y, ropą naftową. Nie, No sorry, no ni, niestety. No, no ale też, no, kurde, bo panowie gadamy od 30 minut o tym filmie. Ja od tego też zacząłem te że dlatego ja jestem zły na tę zakichaną eskę, że oni zasugerowali mi tytułem, że to będzie film z jajem, a ten film nie był z jajem. Zgadza się. I, i, no. I to jeszcze tak a propos tych, że ja powiedziałem, że parę scen było niezłych, to na, na przykład ja uważam, że gdyby bardziej pojechali tak jak na przykład w końcówce jest scena po prostu, gdzie odpływałem właśnie już w kierunku takiego absurdu, gdzie najpierw dostajemy czołg prototypowy przeznaczony do działań wojennych w Afganistanie, który chodzi. Na takich nogach, i wygląda jak takie nogi od robota, zgodzili też z lat 50., i jest po prostu na przykład scena, kiedy ten czołg. Kopię rekina z półobrotu, nie? To, to, to jest po prostu coś tak rozbrojającego, że po prostu ja naprawdę zbierałem szczękę z podłogi, nie? Tylko, że czeka człowiek na to 80 minut i to tak nam sprawia, jak ktoś przyśnie, a ja prawie przysnąłem do tego momentu, to, to najlepszą scenę w filmie przygapi, nie? Więc to no, lipa, lipa, nie? No i tak jak Mando mówi, zgadamy 30 minut o filmie, który nie, nie zasługuje na to, żeby poświęcić mu 15, więc myślę, że trzeba iść dalej. Tak, to jest całkiem dobry pomysł. Jeżeli jakimś cudem macie ochotę, by zobaczyć ten film, to po prostu odpalcie sobie nie wiem, właśnie ostatnie 5 minut, zobaczcie ten czołg chodzący, kroczący, jak wali z tego kopa i nic nie stracicie tak naprawdę. Zobaczycie ten happy end i Myślę, że to wystarczy. A teraz właśnie, bo tak zrobiło się trochę depresyjnie, więc może znowu trochę wyluzujemy i przejdziemy do kolejnej, tym razem naprawdę epickiej produkcji. Czas na wielkodupego pająka od Epic Pictures, nomen omen. Tak, tak, tak. Jest to niesamowita produkcja Majka Mendeza i jest to film, w którym twórca, czyli Mendez, dziękuje Lloydowi Kaufmanowi. A powiedzmy sobie szczerze, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, gdy ktoś dziękuje założycielowi tromy, to wiedzcie, że coś się dzieje. I, I dzieje się w tym filmie i może znowu zaczniemy od krótkiego wprowadzenia w fabułę i tutaj może też posłużę się w sumie już gotowym tekstem z Radia SK. Dzięki Mando. No nie ma za co, nie ma za co. Czytaj, co tam nam powiedzieli. Wypełniona widowiskowymi efektami specjalnymi komedia science fiction. Gigantyczny pająk wydostaje się na ulicy Los Angeles i atakuje ludzi. Miasto aniołów staje w obliczu zagłady, bo insekt rośnie z każdą minutą i każdą zjedzoną ofiarą. Przy czym nie żywi się owadami, tylko ludźmi. Na trop wielkiego insekta wpada sprytny tępiciel pająków, Alex. Wkrótce okazuje się, że w katastrofie maczało palce wojsko. Gigantyczny pająk to wynik nieudanego eksperymentu. Gdy nowoczesna broń żołnierzy nie wystarcza, jedynym ratunkiem ludzkości okaże się dzielny eksterminator. Niesamowita czarna komedia ze znanym komikiem Gregiem Grunbergiem, znanym z Mission Impossible 3 i filmu Raperzy z Malibu w roli głównej. Panie dyrektorze, niech pan posłucha Karla. Coś jest w kostnicy. Wylazło z worka ze zwłokami i mnie ugryzło. Jak zombie? Jose, lubię takie filmy. Karl, o czym ty gadasz? Znów uruchomiłeś alarm? Słucha mnie pan? Tam jest jakieś zwierzę. To jest szpital. Jeśli coś cię ugryzło, zapytaj lekarza. Nie trzeba alarmować całego budynku. Ale coś mnie ugryzło. Może ktoś przyszedł z psem. Bzdura. Musicie mi uwierzyć. Miało nogi jak pająk, ale było zbyt duże na pająka. Więc to nie był pająk. Może kot? Wezwijmy pomoc. Albo małpa? To mógł być pająk. Karl, posłuchaj. To mogła być olbrzymia tarantula. Widziałem okazję o wielkości 30 centymetrów. A to kto? Tępiciel robaków. Pająki to moja specjalność. Wiem, co myślą pająki. Włażę im do głowy. Myślę i chodzę jak pająk. Mam osiem nóg. Staję się pająkiem, żeby złapać pająka. Pójdzie pan tam z Karlem i załatwi sprawę? Będę wdzięczny. Teraz? Nie ma sprawy. Damy z Karlem radę. Uwielbiam pracować pro bono. Świetnie. Mam tylko małą prośbę. To mój rachunek za leczenie. Ja zajmę się pająkiem, a pan tym. Takie qui pro quo pro bono. Ja akurat go znam z innych filmów, ale, ale zgadzam się. Jest to na pewno film o kilka klas lepszy. Oj tak. Czy ja teraz już mogłem mówić, czy ja ci przerwałem? A mów ja w, wkręcili, wkręcili ci tą obsesję. Tam przerywaj, przerywaj. Jo, no właśnie, no, Michael, i to Dobra, Mando skończył, a co ty, Jerry, masz? <grystanie> Spadaj, i to nawet nie <grystanie> dlatego, że, że wiesz, że jakoś obniżona poprzeczka była, czy coś, bo ja oglądałem odwrotnie te filmy, ja ten widziałem jako pierwszy, i uważam, że to jest naprawdę fajny film, i to fajny pod wieloma względami, i aktorsko, bo tutaj mamy z kolei, no mamy więcej znanych aktorów. Ten, o którym wspomniałeś, no ja go akurat nie kojarzę z tych filmów, ale jest to gość, który grał prakmana w w serialu Herosi. Z tego jest chyba najbardziej znany przynajmniej w, w środowisku widzów telewizyjnych. Grał też ostatnio w siódmym epizodzie Gwiezdnych Wojen małą rulkę, no ale grał pilota. Grał też pilota w pilocie Losta, ale też pojawia się na przykład przecież major wojska, którego gra ten facet, który grał ojca Laury Palmer w miasteczku Twin Peaks. Mm -hmm. Także no aktorsko jest o klasę wyżej. Realizatorsko moim zdaniem też, bo ten pająk i ogólnie cały film jest dużo lepiej wykonany, z dużo większym rozmachem. No chociażby mamy sceny, gdzie jest, no nie wiem, kilkudziesięciu statystów na planianie, dwóch czy trzech jak w tamtym filmie. Realizatorsko jest dużo lepiej, bo ten pająk wygląda dobrze. Tu jest tylko, tylko jedna scena według nie tak naprawdę, w której on wygląda tandetnie, jak on biegnie przez plac zabaw i zabija po kolei, przez ten park zabija po kolei kolejne osoby. A tak to w innych, nawet jak jest widziany całkowicie gdzieś tam wchodzą wchodzący po budynkach, to wygląda fajnie, wygląda dobrze. Do tego humor. Ten film ma kapitalny humor. Dla mnie para głównych bohaterów, czyli ten właśnie facet, o którym tutaj mówiliśmy, plus ten nie pamiętam, czy ochroniarz, to był mechanik jakiś, to, to czy ktoś z obsługi. Z ochroniarz, no. Ochroniarz José. No, to, no to tworzą naprawdę, naprawdę zajebisty duet i, i dialogi między nimi są świetne i to się ogląda dobrze i tutaj naprawdę ten film się ogląda szybko i dobrze. I to tak w ramach wstępu tyle ode mnie. Ja oceniłem ten film początkowo dużo lepiej, później po seansie mi trochę zapał ostygł, natomiast muszę się zgodzić, że to jest po pierwsze o kilka klas lepszy, to co wymieniłeś to, to faktycznie wszystko, wszystko działa bardzo dobrze, ale właśnie myślę, że to co powoduje, że jego się ogląda zdecydowanie mniej boleśnie i, i właśnie z seansu człowiek jest bardziej zadowolony, to jest to, że on właśnie jest lepszy scenariuszowo jest lepszy scenariuszowo, bo właśnie i dialogi te humorystyczne i jakby rozpisanie tego wszystkiego ma po prostu więcej sensu. Tutaj ta historia jakby się toczy faktycznie, gdzie my widzimy poszczególne etapy, tu jedno z drugiego wynika, jest to jakoś tam prowadzone wszystko właśnie, nawet powiedziałbym tak jak w takich no, trochę lepszych filmach to się zwykło robić, czyli że mamy na przykład, nie wiem, jakąś scenę na początku filmu, która później wraca gdzieś tam w, w dalszej części filmu w postaci po prostu jakieś tam sceny z, z, z tą wcześniejszą sceną powiązanej. Od strony efektów specjalnych to jest zdecydowanie lepsze. I też widać, że tutaj jakby bardziej twórcy świadomie chcieli iść w, w kierunku tego horroru i właśnie jest parę scen takich trochę bardziej krwawych, gdzie bezpośrednio, nie wiem, tam ym, widać jakąś tam roz... roz ym, chciałem powiedzieć rozmemłaną, no, nie, nie wiem jakiego innego słowa użyć, roztopioną taką jakiegoś tym kwasem twarz na przykład. Albo to jest ta, ta scena na placu zabaw, gdzie właśnie tam, nie wiem, pająk idzie i zabija kolejne dzieci i to... No, no to potrafi jakoś, jakieś tam wrażenie zrobić, wiadomo, że to nie jest poziom jakichś efektów czy, czy poziom grozy, taki który w takim standardowym horrorze osiągniemy, natomiast no, było widać w zasadzie od początku do końca tego filmu, że tutaj ktoś miał na niego po prostu konsekwentny pomysł i konsekwentnie go realizował. Ja, ja wspomniałem, że ja początkowo go oceniłem dużo lepiej, właśnie też ze względu na to, co, co wspomniałeś, czyli na tą parę głównych bohaterów, która była po prostu fajnie rozegrana i to było tak, że oni wcale nie byli jakoś bardzo przerysowani, w, w tym sensie, że na przykład te dialogi między nimi tak mi się wydawały, że były takie właśnie dowcipne, ale tak to naturalnie wypadało i, i jeszcze oni nieźle też aktorsko to rozegrali, gdzie ten, ten ochroniarz jest taki trochę niby głupkowaty, ale w zasadzie to z dialogów wynika na każdym kroku, że jest dużo mądrzejszy, od swojego niby tego głównego bohatera i, i też niby jest taki bardziej przerysowany i taki pocieszny, a tak na sprawę on właśnie gra, gra tą postać tak na poważnie i to, to fajnie wypadało po prostu na ekranie natomiast jakby to, co mówię, że trochę mi zapał opadł, to, to dlatego, że jakby później stwierdziłem, że w, w zasadzie, no to my go, czy ja go oceniam lepiej właśnie niż, niż rekina, ale to, to dlatego, że właśnie ta poprzeczka była tak nisko zawieszona, bo tak na dobrą to poza tym nieźle poprowadzonym humorem, to to jest właśnie taki sztampowy przykład Monster Movie z dużym zwierzakiem siejącym zagrożenie, no i, i, i mówię, jest okej okay aktorsko, okej okay realizacyjnie, ale to też nie ma co się nastawiać na jakieś tam wiekopomne dzieło. już... Nie no, znaczy, no okej, okay, to nie jest film ambitny w żaden sposób i tak dalej. Ej, sorry, ja się nie znam niby na kierie rozrywkowym się czepiam, tak? Ale co można było wyciągnąć więcej z filmu o wielkim pająku atakującym miasto? Z takim właśnie, no z tymi wszystkimi schematami jakiegoś animal attack i tak dalej. No, moim zdaniem, tutaj Ale się nie można to, to, to, było więcej to, wyjaśniać. To, w ogóle, ja w ogóle... Ja nie mówię, że tutaj dało się z tego więcej wyciągnąć, tylko po prostu. Ja nie wiem, ja, jak ja lubię animal attack to je, ja już chyba się starzeję, bo po prostu od ładnych paru lat to właśnie albo mi bardziej pasuje takie już przejaskrawione animala tak jak nie wiem jak mieliśmy chociażby w pierwszej pirani gdzie to było po prostu i skala zagrożenia mm -hmm. i poziom absurdu był naprawdę na wysokim poziomie, albo takie jakieś kameralne animala tak, gdzie mamy nie wiem jakąś walkę z niedźwiedziem albo nawet jak mamy jakieś walkę z nie wiem, z masowym zagrożeniem, jakimiś szczurami czy czymś takim, to, to że to jest jakoś tak bardziej kameralnie rozwiązane a te takie monster movies właśnie gdzie wiecie, gdzie mamy te pająki motyle, osy, czy Bóg wie co jeszcze rozmiarów wieżowca i właśnie atakujące całe miasto, to jakoś tak mniej mnie po prostu mniej do mnie przemawia, tak bym powiedział no to właśnie do mnie trafiło to naprawdę niemalże idealnie jeszcze. Ja, znaczy wy mi mówiliście, że pająk będzie lepszy od rekina, ale szczerze mówiąc ja jakoś rekina oglądałem jednej nocy, jak wy chyba oglądaliście pająka i potem na drugi dzień miałem właśnie obczać pająka i tak jakoś mnie nie chciało. W sensie wrzuciłem ten film, ale włączyłem pauzę po chwili tam chciałem jakiś dźwięk wyciąć z początku i potem to co cofnąłem, zobaczyłem znowu ten sam początek i po chwili tak znowu zrobiłem pauzę, poszedłem po herbatę czy po kanapkę czy po coś, tak w sensie wiecie, nie chciałem tego oglądać, robiłem wszystko, by nie posunąć się z tym do przodu, ale jak już przeleciałem tę sekwencję zaraz po tym, tej, takiej ramie fabularnej, po tej pierwszej scenie, to już się od razu wkręciłem, bo już właśnie ta druga scena jest zabawna i całkiem spoko. Mamy właśnie, bo to też to jest ten przeogromny pająk atakujący Los Angeles, ale co ciekawe, ta skala zagrożenia wzrasta w toku filmu, bo on na początku... To jest tak, że do szpitala przyjeżdżają zwłoki z jakiegoś tam laboratorium wojskowego, no i jak się okazuje w tych zwłokach był pająk. I ten pająk był taki no duży, ale jeszcze do akceptacji, taka wielka tarantula powiedzmy. I przypadkiem w tym szpitalu też jest nasz właśnie Alex, ten nasz facet od insektów. No i żeby nie zapłacić rachunku za leczenie, no to tam się jakoś wkręca, że on się zajmie tym pająkiem. I dopiero potem obserwujemy, właśnie on poznaje tego ochroniarza Jose, Josego. I razem jakoś zaczynają polować na tego pająka, jednocześnie do akcji wkracza wojsko. I dopiero to się potem rozkręca i to zagrożenie wzrasta, pająk też wzrasta. I właśnie podobało mi się to, jak to wszystko było świadomie kreowane. Mówicie, że to jest właśnie o klasę lepsze, o kilka klas lepsze, no pod każdym względem, tak? Scenariusz, filtry kolorystyczne, ścieżka dźwiękowa, charakteryzacja, efekty specjalne, właśnie humor, finał, nie wiem, aktorstwo, statyści wszystko, pod każdym względem ten film jest dużo, dużo lepszy od rekina. I humor jest przegenialny, ale przy tym właśnie mamy grozę. W rekinie tak naprawdę nie wiem, czy choć raz się przestraszyłem, a na pająku były takie sceny, które są. Pierwsze Sceny były nawet, nie? I ta pierwsza scena właśnie w prosektorium z tymi zwłokami to było no, na pięć, no, fajne. Była, była I ona się fajnie kończy jumpscaresem, bo, bo ten pająk zaskakująco wychodzi na scenę. Ja się przestraszyłem. Ale ja ogólnie się boję pająków w tych mniejszych, a on wtedy jeszcze był takiej teoretycznie mniejszej postaci. Ale to, to też właśnie na przykład dlatego mi się ten początek najbardziej podobał, bo właśnie to jest to, to, co wspomniałem, że to jest ładnie poprowadzone i cały ten początek jest właśnie fajnie poprowadzony i ta te wszystkie sceny w szpitalu od od prosektorium e, poprzez to jak on tam się pojawia właśnie jak tam atakuje jednego z tych pacjentów na przykład a skończywszy na tej akcji tam w piwnicy czy gdzieś tam e, to, to moim zdaniem to jest mhm. naj, najmocniejsza część filmu po, pod wieloma względami tam później mi się jeszcze bardzo podobała jak ta nasza dwójka dwójka herosów jechała samochodem w, w poszukiwaniu tego pająka i tam te ich dialogi w samochodzie to było też y, bardzo fajne Jaki mamy plan? Zabić pająka, uratować miasto, pocałować dziewczynę. Bomba! A wiesz jak to zrobić? Nie. Tak myślałem. Ale właśnie później już, już ta, ta, ta, jak ta skala tak bardzo mocno urosła i, i ten pająk już tam zaczął szaleć na mieście, to już mniej do mnie przemawiało po prostu. Ale jeszcze po drodze była świetna scena właśnie z kwasem w kanałach, na przykład też bardzo mocna. Mhm. Sam początek w parku też jest niezły, jak się pojawiają tylko jego, jego te od, tak, tak, odnóże, tak, tak. jak jeszcze go nie widać całego, jak biegnie przez, przez park, jak ta dziewczynka tak. biegnie po piłkę i tak dalej. Właśnie mamy scenę z dzieckiem i pająkiem i my nie wiemy, czym to się skończy i też jesteśmy tacy trochę niepewni i to też jest dosyć nieprzyjemne i straszne, ale tak samo wcześniej w tych kanałach wentylacyjnych w szpitalu, tam też, wiecie, to była 23 minuta, kolej się zaplątuje w pajęczynę i w sumie nie wiem, czym to się skończy, tak? I ja naprawdę byłem taki trochę też już przestraszony, siedziałem spięty jak diabli, a po chwili zrobili z tego ultrakomediową scenę i to też było genialne, to właśnie skakanie między konwencjami, ale dosyć płynne i mówisz, Mando, że ta scena w parku, już ten taki dosyć mocny, wielki atak pająka ci się nie podoba. A moim nie, nie, zdaniem że nie podoba też... Powiedziałem, że to była jedyna scena, która, która, od której taka bije sztuczność. Że w innych to wygląda dobrze, a to jedyna, co tak bija sztuczność, ale to okej, okay, mi się to podobało, tylko... Ale, ale moim zdaniem wcale, nie, akurat w parku, moim zdaniem nie jest to sztuczny w żaden sposób. To jest po prostu świetnie zrealizowane. Pająk tam, wielki pająk atakuje ludzi i to tak atakuje ich brutalnie, nie tak jak, jak im, że maknie szczękami, po prostu połowa człowieka znika, ekran się zalewa krwią, taką sztuczną. Nie, tutaj on ich po prostu przebija, łapie w sieć i tak dalej. I to jest moim zdaniem świetnie zrobione. Jak on wciąga po... Mamy wielkiego pająka atakującego całą masę ludzi. On przebija tam na przykład tymi swoimi odnóżami tych ludzi. Te ciała drgają tak jak właśnie przebijane, jakby nagle im uszkodziło system nerwowy. Moim zdaniem tam była ogromna dbałość o szczegóły. To co mi się nie podobało, to to co było po parku. Czyli ta taka akcja żołnierzy w lesie. To moim zdaniem słabo strasznie wypadło po stronie realizacyjnej, no bo pff, to wypada sztucznie, te kolejne ataki żołnierzy, które oczywiście kończą się fiaskiem, są takie jakieś byle jakie, właśnie już mniej epickie, ale ja na palku to byłem zachwycony. To Nikt nie może go zobaczyć. Panika gwarantowana. Panik. Sir, mamy problem. Dodd, autor nagrania, twierdzi, że pająk miał prawie dwa metry długości. Oto relacja z miejsca zdarzenia. To był wielko dupy pająk. Zobaczyłem go za rogiem i od razu nagrałem komórką, bo nikt by w to nie uwierzył. Pająk wali prosto na mnie. Miał pełno nóg, osiem albo sześć. Na pewno dużo. Oczu też. Cały był wielokulturowy. Toćpun! Następnym razem skopię mu dupsko dowalimy mu. Wspomnieliśmy o tym, że mamy ten duet Jose i Alex, tak? Ten właśnie facet od robaków i ochroniarz ze szpitala on był z Meksyku czy skądś tam i szczerze mówiąc ja oglądałem po tym filmie jakoś Ash vs Evil Dead i szczerze mówiąc jak oglądałem Asha i Pablo na ekranie to trochę myślałem o Aleksie i Hoze. No teraz to przesadziłeś trochę. No, bo to podobny rodzaj humoru, no. ale, ale wiesz, no, chodzi o tak, to, że tak, podobny no, rodzaj humoru że tam też się nabijali tak, z, tak, tak. taki nie, niekoniecznie politycznie poprawny humor. Tak, właśnie te dowcipy no. związane z pochodzeniem tej drugiej osoby fakt, że tak naprawdę i Pablo i Jose są w miarę bystrzy, tylko tacy trochę, nie wiem naiwni, młodzi, a ta droga osoba Alex czy Asz to są tacy nadęte dubki trochę pod pewnymi względami, którzy... No ale tak... ale tak czy siak pojechałeś, nie? Bo ja przerwałem Jeremu jak ci miał właśnie pojechać, że pojechałeś, to pojechałeś no. Ash, to jest aż, nie? Asza to ty szanuj no, a ostatnio mówiliśmy o Brusie i byłeś zdziwiony. No wiesz, prosto to brus, <gryw> no, aż to aż. Nie, nie, wbrew, wbrew temu, co niektórzy utrzymują, to jednak wiesz. To nie, są, to nie jest ta sama osoba? W tym filmie jeszcze bardzo ważne było to, o czym mówiliśmy na początku, właśnie, że tak jak w Rekinie Cycojadzie Radio SK dało ciała i dało tyłka i dało dupy tym tytułem i mnie tylko wkurzyli, bo zabrali mi 80 minut życia obiecując coś, czego nie dostałem, tak tutaj ten tytuł jest świetny, bo oryginalnie ten film chodzi po necie w, pod tytułem Pająk Gigant, a jego oryginalny tytuł to jest Big S Spider. No i wielkodupy pająk je, oczywiście też jest takim przerysowanym tytułem, zabawnym z jajem, żeby przyciągnąć, ale on tutaj i pasuje, i, i lepiej się sprawdza niż ten pająk gigant i jest dużo lepszym tłumaczeniem oryginalnego tytułu. Także tutaj dostajemy to, co trzeba. No i wielka dupa no jest, jest istotna dla fabuły, bo, bo cały finał wiąże się z wielką dupą pająka. Dokładnie tak. I Właśnie ten finał. Jak go oceniacie? Pozytywnie czy negatywnie? Nie będziemy spoilerować akurat tego, bo to możecie zobaczyć. Słuchacze drodzy. Ja, ja, tak jak wcześniej tam mówiłem, to dla mnie im bliżej końca, to ten film trochę tracił, ale to, to jakby mówię, dlatego, że nie, nie dlatego, że tam było coś jakby źle zrobione, czy że to źle się prezentowało, tylko po prostu, jakby mnie nie do końca, jakby już później bawi, tak, takie wiecie, demolka. No za często to jest we współczesnym kinie rozrywkowym, te rozwalanie wieżowców i, i całych miast, i takie zagrożenie, po prostu mega wielkie. Ale tu tego no, nie masz no tak bardzo. Jak nie ma? No jest, wiesz, no tak na normalną sprawy. No gdzie ci niszczy miasto? No, no, po prostu no no, f... cały, cały finał, no to masz po prostu już skoncentrowany jest na mieście. No to, że to tam, wiesz, pokazują ci je, jeden wieżowiec... Ale to miasto jest no. tylko skalą tylko skalą, że on jest taki wielki, ale tak naprawdę nie ma właśnie takiej godzilli, która idzie przez to miasto przez dwie godziny. Ale wiesz, Masz, wielkie, masz wielki wybuch, masz pająka no spadającego, wiesz, tu, tu, niszczy, wiesz, teraz... niszczący wieżowiec, ale ja tego nie krytykuję, bo na przykład ja, ja rozumiem o co chodzi, Jeremu, ale, ale patrząc, i z tym się też Jerry ze mną oczywiście zgodzi, patrząc na te dwa filmy, to jednak tutaj mamy mnóstwo punktów wspólnych, bo tak jak narzekałeś tam na ten cały ten cały bełkot lekarzy, tutaj tak, też tak, mamy tak. bełkot lekarzy, a, a jest on okej, okay, jest on fajny, tutaj też mamy mamy wojsko, a, a jest to okej. Okay. I, i, I tam też mamy na końcu w rekinie machiny y, wojenne, ten wspomniany czołg czy helikopter, którego rekin y, zjada, bo wylatuje sobie, wyskakuje z wody. I y, y, y, po prostu patrząc na te dwa filmy, no to... No to y, ten finał mi się bardzo podobał, z... bardzo Uf. mi się podobał i, i właśnie mówię, i, i realizatorsko wykonany ten gigantyczny pająk świetnie wygląda, i te małe pająki, które wtedy wychodzą, y, wszystkie z tych jaj i, i są takie trochę straszniejsze, fajny. I tak naprawdę ja nie rozumiem, po co powstają takie filmy, ale w sumie akurat w przypadku tego filmu cieszę się, że go obejrzałem. I co ciekawe, on budzi autentyczne emocje. Ja naprawdę właśnie się śmiałem, bałem się, kibicowałem jakiemuś tam bohaterowi i tak dalej, i tak dalej. Finał, tak jak mówisz, Mando, to ja się z tym zgadzam i też się bardzo podobał. I jeszcze scena, jak gdyby po finale, czy po napisach może nawet też była świetna i... Była takim zakończeniem jeszcze z przytupem i znowu z jajem, i bardzo mi się podobała. Nie, to Jak będziecie mieli ochotę wybrać jakiś sens, to ewidentnie bierzcie pająka, bo tutaj, no, tak jak Szymas wspomniał, to mimo, że może ja aż tak gorącym entuzjastą tego filmu nie jestem, to to jest zdecydowanie lepsza produkcja, i tu naprawdę możecie, myślę do piwka sobie coś takiego spokojnie obejrzeć i... No właśnie umówmy się, że to są dwa filmy do piwa, nie? I to do piwa ten ze znajomymi. Pierwszy, to, nie, ten, nie pierwszy, ten, pierwszy, ten pierwszy to jest Ten pierwszy to musisz mieć naprawdę dobrych znajomych i musicie mieć fajny humor i dobrą imprezę. I dużo piwa. A, a, a ten film może zabić tę imprezę, a ten drugi nie. To... <laughs> No hmm. bo inaczej to tego pierwszego nie da się oglądać A, a, a ten drugi okej okay. Ten drugi do piwka można samemu Można z kimś się ponabijać Ale to nadal jest yy, wydaje mi się Bo ja, ja akurat nie znam się aż tak Na, na kinie niemal atak Także tak, tak, nie wiem czy to jakościowo To, to zawsze mnie, mniej więcej tak wygląda to, czy nie mówię o wielkich hitach kinowych Ale no, no, no, no to jest film mimo wszystko Z jakiejś tam troszeczkę niższej półki Mam wrażenie tak mi się wydaje Nie chciałbym tu w jakieś głębsze dyskusje już wchodzić znaczy, wiesz, to to zależy pewnie, co rozumiesz przez niższą półkę, bo ja z czystej ciekawości obejrzałem w ostatnich latach parę tych produkcyjniaków tam od Asylum i, i tych innych wytwórni. Tam wiecie, jakiś tam mega pyton kontra, coś tam. No, no to, to sam jeszcze i, niższej, to jest tak, takie że mam wrażenie. To zdecydowanie to nie jest właśnie taka niska półka. Jeżeli ktoś ze słuchaczy na przykład by się zastanawiał, gdzie tego pająka umieścić, to ja bym powiedział, że to jest taka solidna telewizyjna produkcja, gdzie, gdzie po prostu. Możecie się spodziewać rzetelnych efektów, rzetelnego aktorstwa, spoko dialogów, jakiegoś tam właśnie rozpisania w miarę sensownego tej fabuły bez jakichś takich dłuży bez takiej nudy, która właśnie najczęściej towarzyszy tym, tym filmom z niższej półki, także no generalnie spoko film do obejrzenia jak najbardziej. No właśnie, ja bym nie powiedział, że to jest niższa półka, bo ogólnie powiedzmy sobie szczerze, że te filmy o wielkich zwierzakach zazwyczaj są niską półką, ale w tej niskiej półce to, to jest moim zdaniem bardzo wysoki poziom, tak? tylko że no, to jest film niepoważny i tyle, ale tak ogólnie pod każdym względem moim zdaniem jest w porządku bo tak mam wrażenie, że nie wiem powiedzieliśmy najpierw przy Super Sharku, że to jest taki film do piwa, to, a teraz tak jak gdyby staramy się nie powiedzieć, że pająk jest w porządku nie, nie, nie no, no, ale nie, no, teraz, teraz to, to źle mówić, no my, myślę, że jeżeli ktoś uznał, że Super Shark to jest film do piwa, to nie, nie, słabo nas słuchał, bo my wyraźnie podkreślaliśmy, że to jest ewentualnie film do piwa, który może człowieka uśpić, bo, bo to, to jest słaby film, no Super Shark, mm -hmm. to jeszcze raz wyraźnie to podkreślmy w tym miejscu, to jest po prostu film słaby Nudny, źle zrobione, którym jest dosłownie, nie wiem, z 4-5 jakieś w miarę zabawnych scen, które, które po prostu nie wiem, dałyby się skumulować w 3-4 minuty, a przez pozostałe 75-80 człowiek po prostu ogląda drętwę dialogi i aktorki porno w scenografii porno, tylko bez porno. A jednak Pająk jest lepszą produkcją, no, ma na siebie pomysł. No tak jak powiedziałeś, że pewnie to te, taki ukłon w kierunku założyciela tromy nie jest przypadkiem, bo, bo widać, że ktoś tam pewnie takie kino znał i, i oglądał i, i, i widać, że po prostu to jest film konsekwentnie po prostu pomyślany i zrealizowany i, i, i jak najbardziej mów, do, do obejrzenia to, to jest mówię, to jest też tak, że jako po prostu przez to, że on jest lepiej zrobiony generalnie i ma na siebie pomysł, to może mi się też surowsza ocena troszeczkę załącza niż w przypadku rekina, gdzie się spodziewałem po prostu y, słabego filmu i słaby film dostałem podpisuję się pod tym i myślę, że nie ma już sensu dłużej ciągnąć tej rozmowy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dzięki, dzięki za, za ten wyjątkowe sesje. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Bananowy Szymasie. I z Wami również, drodzy słuchacze, żegna się Dynamitowy Szymas. I życzę Wam tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Już za tydzień kolejny nagranie podcastu. Eee co robisz w kącie pokoju? Idę spać. Spać? A, ale teraz? A masz z tym jakiś problem? Ech. No nie, ale, ale ty lubisz długo spać, a, a mieliśmy nagrywać podcast w tygodniu i... To mnie obudzisz. Człowieku, nie szukaj problemów tam, gdzie ich nie ma. No dobra, spoko, Luz, ja tak tylko... Znowu nie wziąłeś leków, co? Wziąłem. Aha. W wziąłem część, a części nie wziąłem. Mnie no tam to rybka. Nawet wolę, kiedy ich nie bierzesz, bo jesteś wtedy ciut mniej zmulony. A że gadasz od rzeczy, życie. ty, ty już lepiej idź spać. Spoko, już mnie nie ma. Hmm, e, dobra noc. Ech. Wołasz tam Jarego i... No tylko, że to możecie tak przeteatralizować trochę. Żeby wyszło tak mhm. jak w filmie, dość naturalnie. No ja ja, ja nie umiem inaczej niż przeteatralizować, więc wiesz, spoko. Ole moje gadu. No. no co za badziewie Będę musiał to zamykać i otwierać co chwilę. No dobra. Chwila da się. Dobra, może tak na razie. <śmiech> yy, tylko yy, tak wiecie, na luzie nie. <śmiech> Ale na luzie w, se, w, se, w, se, w sensie co? No to właśnie ma być głupi w takie, podcast w, w sensie. Grobowy nastrój, a mi się przypomniało, że to wiesz Prima Aprilis. No właśnie to ma być Prima Aprilis, ma być luźno, głupio i tak dalej. Zresztą ja was no zaraz... Zagast... że to nie będzie, no wiesz. Obywatela Keina nie omawiamy, nie? No ja mam nadzieję. No co za wie, ja pierdykam jeszcze raz. Zajmocz, to tupie z tym, ooo. i kuźwa. Ja to mam te streszczenia z Eski, bo one też są genialne. To se S otwórz. Dobra, zaczynamy. Spoko, spoko. Na marginesie da dałem się nabrać na Radio S ty, bo Mówię, co ja ci cholera udostępniałem. Też, te, też, o tym, też, też o tym pomyślałem. Też o tym pomyślałem. No, no nie psuj się flow, no. <głos> yo, yo. Spoko, spoko. Prosto ze strony Radia K. Cytuję. Znów się dałem nabrać, cholera. No jak znany radiowiec to wiesz to wcale się nie dziwię. No właśnie mamy celebrytę i radiowca. Jo jo. Spoko, spoko. Udostępnione są VOD-ski. Oczywiście Ska. te filmy. Co? Radia SK. E, no. <laughs> oczywiście znowu. oba udostępnione są w VOD radia SK. Spoko, spoko. A zaczniemy właśnie od filmu co jad, czyli Super Shark z 2011 roku. I ciekawe, ile osób uwierzy. <laughs> e. Nie, no. Uwierzę, uwierzę. No w sumie znam, zając nas to. Spoko, spoko. Kompo ubranymi studentkami. Ubrzy. Boże, i błąd mi wyskoczył na środku tekstu. Spoko, spoko. No ale, ale tak czy siak pojechałeś, nie? bo ja przerwałem Jeremu, jak ci miał właśnie pojechać, że pojechałeś, to pojechałeś, no. Spoko, spoko. Wielka dupa, no, jest jest istotna dla fabuły. Spoko, spoko. Znaczy, no, ja tak się, jak się wypowiedziałem, to według mnie to im bliżej końca, tym Nie wypowiedziałeś się, był. bo wytniemy to. Spoko, spoko. Nie, nie, nie, nie. nie, Aha, nie dobra, jest tam... sorry, przerwałem ci, powiedz jeszcze raz. <głos> Brawo. Spoko, spoko. A w ogóle poczekajcie sekundę przerwy, bo mi się młody chyba budzi. Poczekajcie sekundę. Spoko, spoko. Mandom, możesz mi coś wyjaśnić? No. Bo mnie na Skype wyświetla się komunikat przy, na, twoim, na Twojej miniaturce: Hubert Spandowski nie może dołączyć do tej rozmowy, gdyż ma nieaktualną wersję Skype'a lub ma status niepodłączony. Też <grym> Tak by się nie było tutaj. Jesteś takim wykrzyknikiem zaznaczonym. Z, z tego unfriended. To z kim ja gadam? Kim no, jesteś? No, film z, z Big Wolfem, z Betulfem, nie? Big Ale to, co narobiłeś w gacie, ktoś to nagrał. To to w tym tagoniu. Spoko, spoko. Yy, dobra, skasuj to, bo ja już się sam tutaj motam, N nieważne, nie było tego, co mówiłem, zakończysz ten podcast powoli halo, halo no, ja jestem, A Szymas chyba odpadł ja też jestem nie, bo ja się zamotałem, zamotałem się nie, nie wiedziałem sam, co chcę powiedzieć, nie było tego no, jak zwykle tam jo, nowego <laughs> <laughs> <laughs> no. nie no, kończymy już 56 minut spoko, spoko Dobra, no, ja to nie wiem, dobra, to powiedzmy, że to wytny. To co powiedziałem, że się podpisałem pod Giant. Powiedz coś, Mando, nie wiem cokolwiek, żeby miało przejście, No, to tam połączysz to podpisanie pod Jackiem, wstawisz sobie te wstawkę stawkę, jakąś. No, no, i jedź nie, dalej. No, przecież to co, co za problem? No, podpis, podpisujesz się Dony. i. To no, co ja mam powtarzać, to ja już mówię wszystko to, ogólnie. Mówisz, o tym. No, mówisz, że wszystko ja już tu nie, nie będzie Tylko chcę się pożegnać. No już! Dobrze, jezu. Ej, ale mi też wyskakuje niepodłączony napis. No mówię, Mando o. z nami nie ma tak naprawdę. O, Mando się rozłączył. O Mando wyłączył? Unfriendly. Nie, nie wiem, co jest. No właśnie Mando zniknął, nie? Halo, halo. A, ale, ale teraz chyba zniknął. To by też na się naprawdę. wyświetla ten dziwny. Ale to by się też wyświetla tak, takie dziwne, że nie może nie, dołączyć się do rozmowy. Nie, ale zniknął. O, zniknął teraz zupełnie. On poczekaj podłącza się. Ale tu, tu. Weź, weź, może się rozłączyć i jeszcze raz zadzwonić, wiesz, bo on może się nie podłączyć. Halo? No ja jestem, ale Mando chyba coś popsuł. No to nie wiem, czy on internet stracił. Pewnie zrzucił tablet z brzucha czy coś. On ostatnio należąco nagrywał, Czajesz? I Ja mówię, Mando, coś dziwnie oddychasz tam. A, bo ja leżałem sobie wtedy. Spoko, też tak mocno. Hmm. No, nie by nie przyszło do głowy, żeby nakrywać podcast należący. No, czemu? Jak to hmm. kiedyś Godaj mówił, nie jesteś prawdziwym podcasterem, póki nie nagrasz podcastu w wannie. No, ale to, to już wiesz, dawno zaliczyłem. <laughs> Mando pyta, co się stało? Halo. Halo, halo. Halo, o, halo. O, teraz, teraz cię słyszymy. No, no już trzeba było zakończyć beze mnie, ty. <laughs> Niektóre osoby muszą zmienić swój status na dostępny albo zaktualizować Skype'a, aby móc dołączyć do tej rozmowy. Hubert I Spandowski. Jestem w tej rozmowie. Instalowałem Skype'a z, z dwa tygodnie temu. No, no właśnie, no to dwa tygodnie. Czy to się aktualizuje co pół dnia u mnie. Kończ, kończ, kończ, kończ. Kończ was wstydu oszczędź, dobra. Spoko, spoko. Nie mogliście tam no, ze mnie krótko. już zakończyć, nie? Nie dograjmy coś, bo za krótko. <grystanie> nie, ja już się rozłączam I Nawet z nie półtorej godziny, no co jest, nie. To, to, to mi średnią za nie. Będziesz tego raczka szukał <grystanie> przez dwie godziny. Spadaj. <grystanie>